że zacznijmy od przedstawienia się. Czyli witamy Państwa serdecznie. Ja nazywam się, znaczy nie nazywam, występuję pod pseudonimem Enemy. Jestem jednym z redaktorów bloga Bogaty Men. A po drugiej stronie łącza jest Zezoro i razem uruchamiamy wspólny projekt pod tytułem Mielenie ze Zorem na Bogato. A propos połączenie dwóch wiodących leitmotivów, tak? O, o czym dzisiaj będziemy w odcinku historycznym numer jeden debatować? Spróbujmy porozmawiać o wydarzeniach bieżących, czyli przenieśmy się z naszego zakątka, z naszego starego kontynentu, z naszego grajdołka politycznego do pięknej Ameryki Południowej i tam do jednego z dwóch krajów, który nie ma dostępu do morza, a mianowicie do Boliwii, bo tam ostatnio jest gorąco. No, gorąco to jest w ogóle chyba w, w całym regionie Ameryce Południowej. Z tego, co ostatnio zauważyłem, bo tam dzieje się Boliwia, Argentyna, Chile. są Z tego tygodnia, bo w zeszłym tygodniu w Czytance było podsumowanie i w Chile były protesty, paliło się i były tam w, w, wokół budynków rządowych i parlamentu zamieszki, ale ma, właściwie no, cała Ameryka Południowa już nie strachując od Wenezueli, która jest całkiem niedaleko i w Brazylii naj, największa, największa demokracja południowej Ameryki no dosyć ludna, bo to jest ponad 150 milionów ludzi Brazylia też przeżywa poważne po, poważne ciśnienie zmian i Sąd Najwyższy tam zwolnił nieprzypadkowo, wydał taki werdykt, zwolnił byłego prezydenta Lule, który pod zarzutami korupcyjnymi gnił tam przez ostatnie dwa lata bodajże. Więc to są, to, to są zmiany epokowe i one zachodzą jednocześnie na tym wielkim kontynencie. On wcale nie jest taki sam, bo to jest ogromna przestrzeń. Ameryka Południowa może przykryć Europę kilka razy. Jak się tam spojrzy na tę mapę, tam jest kilka stref klimatycznych. Sam sama Argentyna, na przykład, to są trzy czy cztery strefy klimatyczne. Od alpejskiego lodowca do, do strefy podzwrotnikowej. Nie, I pampasy, i, i ogromne, największe chyba na świecie, hodowle bydła na wolnym powietrzu. E, Argentyna. argentyńska wiewołowina. No ona jest gatunkowo jest najlepsza w ogóle bo to są dzikie zwierzęta no, są w pół, pół dzikich warunkach hodowane i tam i karmią się absolutnie zieloną trawą tak? to, więc prosto z natury tam, tam nie ma żadnych nawozów i tym podobnych rzeczy Także no ta, teraz było trzęsienie ziemi w tym biednym kraju, bo oczywiście kolejna runda, nie wiem, trzecia czy czwarta kryzysu finansowego, czyli upadłość, no to, to się dzieje tak jak w takim serialu, nie? To już teraz doszli do perfekcji, że muszą restrukturyzować zadłużenie, to znaczy, co się stało, no Argentyna, nikt nawet nie słyszał w serwisach ekonomicznych, że Argentyna spajtowała, bo MFW po cichu... Tak? To już szósty raz chyba yy, w tym stuleciu. Tak. No, tak, to, to, to już wiadomo, że tak to działa. To już się ustabilizowało, oni są w pętli zadłużenia, której nie są w stanie wyjść. MFW to wie przecież doskonale, bo samo to sprowokowało. No więc no, trzeba było to zrestrukturyzować, a w związku z tym, że, że, że jest, są zostały wprowadzone programy oszczędnościowe to oczywiście trzeba zmienić rządy bo ludność się buntuje, bo podnieśli podatki a jest jednocześnie kryzys walutowy to PESO argentyńskie spadło na mordę zresztą wszystkie waluty Ameryki Południowej w tym roku po poleciały tak, bo rynki wschodzące są pod ciśnieniem nawrotu kryzysu finansowego bo dolar jest mocny to z tego powodu jest kryzys na wschodzących, o tym u mnie w analizach to się pokazało na początku tego roku. Przewidywania, zresztą nie moje, tylko z dokumentów MFW i Bank of International Settlements. Oni pokazują tam, ja wyciągnąłem pewne wnioski z kolejności tych najważniejszych zagrożeń, które BIS sformułował na ten rok 2019 i tam numerą UNO było właśnie rynki wschodzące. Jest, nie, nie, nie wskazano oczywiście z imienia nazwiska Argentyny, no ale było wiadomo, że tutaj wiodące rzeczy będą się działy właśnie tam. Więc to my, ja, moi czytelnicy, wiedzeni, że tak powiem wiedzą, wcale nie tajną, bo to, to są oficjalne informacje z, z witryn BIS-u, opublikowane przez tych ważnych ludzi, że, że, że będzie taniec w Ameryce Południowej w tym roku. No i jest. No i cała Ameryka Południowa jest w ogniu teraz właściwie politycznym. Ale każdy, każdy na, swój, na swój sposób. To nie jest tak, że, że, że wszyscy idą w jedną stronę, bo Brazylia na przykład się teraz odwraca od, od, od trendu tego globalistycznego wracają do socjalistów Luli dlatego go zwalniając z więzienia, a w Argentynie jest odwrotnie jest populizm i wracają peroniści, czyli pani Kirchner, która w atmosferze skandalu straciła z mężem urząd i teraz wracają nagle, bo są potrzebni z różnych powodów, między innymi dlatego, że no, że miliony Argentyńczyków straciło oszczędności po raz kolejny, no i chcą powrotu prosperity tej kojarzonej z Peronem i z tych programami rozdawniczymi, prawda, socjalistycznymi. Tak Więc no, to, to tak wygląda. A tu z kolei w, w Boliwii socjalista nagle traci władzę. Socjalista wcale nie taki, jak dyktator twardy, komunista czerwony. Nie. To socjalista z, z takim zacięciem y, libijskim Podobny, kad, ka, to jest Kaddafi Ameryka, Ameryki Południowej Kaddafi autentyczny bo to jest facet indianin stuprocentowy ale wykształcony z ambicjami, z poparciem społecznym bardzo szerokim, bo on się y, y, wziął przecież z tej swojej partii y, jako działacz y, y, społeczny samorządowy i, i ludzie go tam po prostu lubią w tym znaczeniu, że go znają tak? no i przeciwko niemu odbył się zamach no nie wiadomo, czy, czy, czy to był Majdan, czy co to było ty, ty masz tutaj bardzo piękną tą biblioteczkę przygotowałeś kilka artykułów masz chyba większą wiedzę na ten temat ode mnie, więc może co, no opowiedz, co to się wydarzyło naprawdę Mogę, mogę spróbować. znaczy czy, czy to jest naprawdę, to nie wiemy. Może jeszcze tylko tak słowem do powiedzenia do tego, co mówiłeś. Ja dodam jeszcze od siebie, że w Kolumbii też zaczyna się dziać nieciekawie, ponieważ w Kolumbii mamy prawicowy rząd. Jest to tymczasowe zawieszenie broni pomiędzy Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, czyli tą armią FARC ruchem rewolucyjnym a rządem i pan prezydent z Kolumbii cały czas próbuje złamać to zawieszenie broni Podajże w Ameryce Południowej w tym momencie jedynie spokój jest w Gujanie Francuskiej zobaczymy jak długo <śmiech> dzięki bardzo stabilnej, logicznej polityce Macrona między nami mówiąc tak Natomiast jeszcze tak popatrzeć po statystykach, tutaj przytoczę tylko ratingi z SP, chociaż wiadomo jak na te ratingi należy też patrzeć, prawda? Dla porównania Polska ma A, Boliwia BB-, Brazylia BB-, Kolumbia BBB-. Im więcej B, tym lepsza ta statystyka. Chile jest na A, no Wenezuela już poza klasyfikacją. Argentyna jest na CCC minus, minus, czyli to już jest dwa, powiedzmy, kroki od, e, od niewypłacalności, która zresztą mi się niedawno zdarzyła. No, Natomiast, od, tak? Oni na tej drabince się teraz odbijają, bo od dna po prostu. Wrócą, tak wrócą, bo jak zaczną płacić kolejne raty, to po prostu będą dostawali kolejne punkty. czyli klasyczne boom, bust i echo natomiast idąc do tematu Boliwii, Boliwia jest w ogóle ciekawym krajem, ponieważ e, o to, jest, ten, to jest ten kraj nazwany na cześć generała Bolivara, czyli historycznego wyzwoliciela Ameryki Południowej z czasów kolonializmu. E, Boliwia jako taka powiedziałbym, że to nie jest jeden naród, to jest zgromadzenie po prostu narodów. Tak jak tutaj za Tezoro wspomniał, e, to jest po prostu miks. Tam jest bodajże z głowy, teraz powiem, 62% ludności mieszanej, których rodzice byli Indianami po części, natomiast byli potomkami kolonizatorów białych. 20% to jest ta rdzenna ludność indyjska. 5% to jest ludność biała. No i tam mamy jeszcze inne, powiedzmy, jedno-dwuprocentowe Yy, tutaj nazwijmy to yy, elementy, które, które, które, które już, już, już, nie, już nie wymienię z głowy. I teraz tak, mając te 60, nawet 2%, ta główna dominująca grupa w kraju jest i tak podzielona pomiędzy przynajmniej 30, może nawet 60, może więcej nawet, powiedzmy takich wspólnot. Ponieważ to nie jest kraj w taki sposób, jak my go sobie wyobrażamy W pewien sposób powiedziałbym, że to jest jakby federacja plemion I to ma symbolizować ta druga narodowa, alternatywna flaga Boliwii, tak zwana Vipala, którą aktualnie zwolennicy nowego rządu palą no, to, to jest prawda, ten kraj jest no, w sensie naszego pojęcia organizacyjnego państw nowożytnych, demokratycznych łomny, bo w dużej mierze jest teoretyczne, bo są urzędy, prawda, one działają, ale są nałożone sztucznie na inną organiczną tradycję, plemienną Dokładnie. E ta, ta statystyka tutaj ludności, którą też tutaj przytoczyłem, ona dzisiaj zauważyłem, że ona jest bardzo podobna do tej, którą Polska miała pomiędzy, w okresie międzywojennym, czyli u nas też było około 60 parę procent Polaków, 20 parę procent Ukraińców, odpowiedni odsetek y, Izraelitów czy Żydów, jak to zwać, y, Niemców, y, Litwinów, Białorusinów. Y, także taka taka taka mieszanka dosyć niebezpieczna Tam no i niestabilna ma to wybuchać. Nie, tak, ma to szansę wybuchać, jak w kotle niestabilność polityczna jest wpisana po prostu w gene, genezę tego kraju, w jego strukturę tak jak była Polska międzywojenna bo ona była stworzona ułomnie no, po półtora wieku niewoli no i miała ten grzech, prawda, słabości pierworodny no ale drugim grzechem i, i ułomnością była ta genetyczna niestabilność polityczna Bo skazująca kraj na jak będzie potrzeba na, na, na zamach stanu no Było w, w krótkiej dwudziestoletniej historii, był zamach stanu przecież w Polsce, prawda Całkiem poważny, który zrekonstruował scenę polityczną dlaczego był możliwy? no bo organa państwa jego struktura była zbyt słaba żeby móc się mu oprzeć po prostu organizacja takiego puczu była bardzo prosta i to samo z daleka bo ja z drugiego kontynentu, z drugiego końca świata na to patrzę ma miejsce w Boliwii bo tam zrobić taki zamach stanu jest łatwo tak jest moja opinia I chyba nadszedł czas, żeby to wykonać I to zrobiono A wniosek ten opieram na tym, jak to się odbyło bo te, te, Akcja była błyskawiczna Morales miał problemy, prawda demonstracje Ileś tam tysięcy ludzi przyszło Zapaliło jakieś tam znicze prawda, I pomachało flagami Minęło trzy dni i Morales ucieka z kraju no tak, to wystąpiło wszystko po prostu lawinowo. I to było jak w tym filmie ten ki killer, prawda, przypomina mi się Cezary Pazura, lądujący, prawda, gdzieś tam na łące pod Włominem. Morales! <śpiewanie> no, świetnie to zagrał, ale to, a zawsze jak słyszę to nazwisko to mi się kojarzy Cezary Pazura, więc to, to, to, to nie jest właściwe odniesienie do Ewo Moralesa, ale coś w tym jest takiego komicznego, nie, że tu buch i Morales ucieka i kusz, dym, no i wszystkie kraje ościenne odmawiają mu prawa wjazdu. No bo wiadomo... łącznie Meksyk mu pozwolił, który ma tradycję przyjmowania właśnie wygnanych, nazwijmy to szeroko pojętych, dyktatorów. No to jest ciekawy wątek, a dlaczego on jest ciekawy, bo Meksyk, jako ten najbardziej północny, duży kraj kontynentu, on tam łączy kilka takich... W, w, istotnych wątków, bo on jest jednocześnie liberalny w tym sensie gospodarczym, jest demokratyczny, ale też jest mocno socjalistyczny. Na południu ma zapatystów, którzy twardo siedzą w kilku południowych stanach jeszcze. Tak, zapata, znany rewolucjonista krwiożerczy, no, taki mały Stalin, mhm. który się niczego nie bał i zrobił rewolucję, rżnął w, wszystkich, że tak powiem, hurtowo. Więc no... E, to przypomina się od razu nazwa firmy Zapata Oil Zapata Oil własność Bushów, to znaczy teoretyczna bo te pieniądze na to CIA dała ale Bushowie nominalnie nadal właściciele tej firmy, chyba ona nadal istnieje Zapata Oil brało udział w wielu przewrotach w Ameryce Centralnej i Południowej, w Hondurasie między innymi i brało udział Zapata Oil z buszami w nieudanej akcji w Zatoce Świn na, na Kubie. Także tu warto przypomnieć, bo to jest kilkadziesiąt, sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat tradycji tych różnych dziwnych przewrotów tam w Ameryce Południowej. To się na, czasami odbywa seryjnie. I to wygląda, że że teraz właśnie taki okres jest przejściowy w Ameryce Południowej, że wszystko się zmienia. Dramatycznie, dynamicznie rządy się przewracają, jak, no jakby traciły podstawy istnienia, coś im usuwa grunt spod nóg coś się dzieje no i to jest ciekawe co, jakie tam czy zmiana, po, jakieś morowe powietrze, czy to co to się takiego dzieje że nagle się wszyscy wstadnie przewracają, tu oczywiście gospodarka, czyli ta kryzys finansowy na tych rynkach, te, te wszystkie peso lecą na łeb, na szyję i to jest ogromne ciśnienie na rynkach lokalnych bo dramatycznie drożeje na przykład żywność i koszty utrzymania co ludzie od razu czują w swoich portfelach, bo ich pensje nie nadążają za inflacją i to jest szok to jest terapia szokowa tak samo jak u nas był plan Balcerowicza przecież te wszystkie z tego co słyszymy na przykład mass media czy czytamy wszystkie protesty które mieliśmy w Ekwadorze rozpoczęły się dlaczego? ponieważ rząd zdecydował się o zakończeniu programu subsydiowania pali, czyli dopłacania do paliwa dla ludności. W Chile z kolei tym elementem zapalnym miały być podwyżs podwyższenie ceny biletów na metro, czyli rzeczywiście te elementy socjalne, uderza socjalne uderzające przede wszystkim w kieszeń zwykłego podatnika. No ale to, to, to się dzieje powszechnie na całym świecie, bo mamy wiadomość dzisiejszą. Trwają od kilku dni protesty w um, Iranie, który podniósł, zmuszony przez sankcje gospodarcze, ograniczenia subsydiów dla, na paliwo, bo tam litr, litr benzyny kosztuje 20 centów, no, raptem, poniżej złotówki dużo, grubo poniżej złotówki ograniczyli te subsydia i paliwo zdrożało o 100% z dnia na dzień, no to ludzie są troszeczkę zdenerwowani bo Iran to nie jest kraj trzeciego świata i jest mocno zmotoryzowany, mają kilka dużych fabryk produkujących kilkaset tysięcy, a jedna fabryka nawet milionowe liczby samochodów rocznie. Czyli to jest kraj mocno zmotoryzowany, ma autostrady i tak dalej, więc powszechność użycia samochodów jest porównywalna do, do no, no może nie Europy cał, całej zachodniej, ale Ropy Europy hmm. Południowej z całą pewnością. Więc... Ale wróćmy może, do tej, wróćmy może do tej Ameryki Południowej, do Boliwii, bo, bo, bo właśnie przenieśliśmy się na drugi koniec świata. A, tak ale zasada jest ta sama. Jest szok cenowy, jest, są sankcje gospodarcze, finansowe i kraj, producent ropy, musi podnieść ceny benzyny u siebie musi. Iran, jako jeden z dużych producentów, ma przecież ropy u siebie w brud, no ale nie jest w stanie, że tak powiem, utrzymać tej ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Bo ich waluta, Rial, spadła na mordę po wprowadzeniu sankcji gospodarczych. I w związku z tym, że ceny, jest ogromna dysproporcja cen, tysiące miliony litrów paliwa miesięcznie jest eksportowanych nielegalnie, bo jest tanio w Iranie do Iraku po prostu benzyna ze stacji benzynowych w cysternach wyjeżdża no i to i, można stosować bariery policyjne i tak dalej, ale w, te, w, w tym terenie to nie za bardzo działa, bo tam przemyt zawsze istniał duży w tym regionie, wobec tego rząd perski musiał teraz wprowadzić sankcje finansowe, ograniczyć te subsydia do paliwa i jest ono na stacjach dwukrotnie droższe, w związku z tym zostanie ucięty nielegalny eksport paliwa dotowanego do Iraku i do, do, do krajów ościennych, którego po prostu no, mówiąc z punktu widzenia Irańczyków kradną, no bo jest nielegalny eksport szarej strefy. No ale to trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć ten kontekst Rząd Iranu musi to zrobić, bo innej metody nie ma Bo musiałby dopłacać do złodziei, tak? No ale efekt społeczny jest taki, że ludzie są niezadowoleni no i to niezadowolenie jest całkowicie zrozumiałe i naturalne Jest wręcz spodziewane Ale przyczyną tego całego ruchu oczywistą, spodziewaną i nieuchronną jest ciśnienie monetarne, finansowe na Iran, bo on nie może handlować tą swoją ropą tak, jakby chciał i w związku z tym ma mniejsze wpływy eksportowe, w związku z tym nie może utrzymać tych subsydiów, wobec tego jest kryzys finansowy w kraju, bo ceny wszystkiego rosną. W ciśnieniach akurat finansowych specjalizuje się od wielu dekad pewien kraj, którego może bojąc się konsekwencji z nazwy nie wymienię. Powiem tylko, że ludzie tam mówią w pewnej odmianie języka angielskiego. Natomiast moje pytanie teraz, czy w związku z tym, a już powiem nazwę tego kraju, Stany Zjednoczone oczywiście, czy w związku z tym Stany Zjednoczone próbują w tym momencie w Ameryce Południowej wprowadzić coś na kształt neoliberalnej XXI-wiecznej doktryny Monroe? Ponieważ, ponieważ Dosłownie tuż, przy, na powiedzmy na dwa na trzy tygodnie przed, y, przed, przed, przed y, odejściem Ewo Moralesa, przed jego rezygnacją. Nie, nawet kilka dni. Y, bodajże 4 listopada y, rząd La Paz informuje, że y, po, rezygnuje z kontraktu na wydobycie i przetwórstwo litu y, z niemiecką firmą ACI Systems. I dokonuje folty, którą to Wolto już zapoczątkował kilka miesięcy wstecz, w kierunku chińskim. No i tu dotykamy całej istoty sprawy tego wyzwalacza bezpośredniego czerwonego telefonu. Ktoś do kogoś zadzwonił i powiedział: Morales musi odejść. No i potoczyła się lawina wydarzeń błyskawicznych bo Morales nie ukrywał w tych swoich wystąpieniach, kiedy mu zaczęli demonstrować na ulicach, że policja, przynajmniej jej część i kilku generałów jest mu przeciwnych to znaczy on ich przestał kontrolować w związku z tym no, jest niemal pewne, że Pucz przewrót miał charakter stricte wojskowy co jest w Ameryce Łacińskiej i Południowej bardzo starą tradycją, bo tam właśnie wszystkie rządy są, mają jakieś Wprost albo ukryte wsparcie wojskowych. Czyli te hunty wojskowe Pinocheta, one nie odeszły wcale do przeszłości, zostały tylko ukryte za parawanem, bo wszystkie te kraje, o których mówimy, mają bardzo stare, zadawnione koneksje z oficerami SS, którzy masowo tam się osiedlali po II wojnie światowej, w zorganizowanej akcji, nadzorowanej notabene przez wysokich oficer oficerów Office for Strategic Services bo to wtedy tak się nazywało czyli pierwociny CIA to za ich za ich zgodą cichą to się odbyło i jej oficjalną częścią tą cywilną była operacja paperclip a jej częścią nieoficjalną ale w porozumieniu realizowaną, nadzorowaną przez Amerykanów była ta operacja mostu powietrznego przy współpracy z Watykanem, eksportu kanałami różnymi wysokich oficerów SS do Ameryki Południowej, między innymi do Argentyny. Ale to dotyczy całego tego terenu, bo oni się tam, to jest ogromny kontynent, więc oni lądowali w różnych portach, w różnych miejscach, między innymi duża ich grupa wylądowała w Boliwii więc ta generalicja boliwijska i argentyńska i tam nawet w Meksyku się spotyka dużo sympatyków i mundury nawet część tych krajów ma wprost skopiowane z niemieckich i jak się spojrzy na przykład na parady z lat 80. ubiegłego wieku wizyt Honekera w Ameryce Południowej, to oni jakoś tak dziwnie do siebie są podobni, mają nawet takie same hełmy, a krój mundurów jest idealnie ten sam sznyt i kolor dlaczego? No bo to są, mają te same korzenie to dla grafika to jest oczywiste, ci goście to są z dwóch armii czy z jednej no. to nie niemieckie mundury to mundury zaprojektowane przez Hugo Bossa no, może, może tak a, a, a, może, a może to ma inne organiczne korzenie, że tak powiem wspólne wyszkolenie Tu wspomnieć, wypada jeszcze jedną taką jest ciekawą ciekawy wątek, aspekt operację Kondor, którą w tym roku w tym roku to a propos Gujany francuskiej, to brzydkie słowo wypowiedział Macron. Nie wprost, tylko oczywiście przez swoich ludzi. W mediach to się pokazało jako echo tych dawnych wydarzeń i ja temu też poświęciłem swego czasu. Niedawno stosunkowo artykuł dla swoich klientów opowiadający o tym jak to, to, dlaczego to się teraz wydarzyło Macron w ten sposób podbudował swoją opcję antynatowską, czyli korygującą NATO antyamerykańską jego wistem było wspomnienie brzydkiej karty ludobójczej z, w, właśnie w Ameryce Południowej w operacji Condor, gdzie no, tam ci pino. I, i cała ta zgraja. Ze, to było siedem krajów Ameryki Południowej, wszystkie o których żeśmy tu mówili. Wszystkie służby bezpieczeństwa i wojsko brały w tym udział w mniejszym lub większym stopniu, ale na najwyższym szczeblu to było całkowicie sformalizowane i bezpieczniacy europejscy to chciwie łyknęli te ich techniki operacyjne, bo się okazało, że one są skuteczne. W związku z tym Europejczycy wpuścili tych amerykańskich z Południowej Ameryki wywiadowców na swoje podwórko i była seria zamachów politycznych niewyjaśnionych. E, działaczy na przykład uciekających z Ameryki Południowej, którzy się schronili w Paryżu, w Madrycie, w Berlinie, w Monachium i były skrotobójstwa. Dokonywane przez kogo? Przez zabójców, morderców z, zawodowych z Ameryki Południowej, które dokonywały się pod osłoną e, służb bezpieczeństwa krajów natowskich Europy Zachodniej. Bo było porozumienie po prostu między nimi oficjalnie zawarte. I te brzydkie te, e, e, e, efekty braterskiej współpracy bezpieczniaków opublikował ktoś oraz kolejne kwity pokazał trochę więcej z archiwów wypłynęło no i pytanie, kto był tego inicjatorem no moim zdaniem jednym z, z, po efektach kto na tym politycznie skorzystał był Macron, który no pokazał, słuchajcie, ale u nas w Shirete mamy tutaj takie brzydkie kwity i one można je rozegrać na dwie strony także wy tam za bardzo w tym Waszyngtonie nie podskakujcie, jak ja będę brzydkie rzeczy mówił bo my tu mamy wspólną historię. No tak, tak i tak. W, niektórych, w niektórych, niektórych sferach wspólna, przyjazna, tutaj cudzysłup, polityka pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zaczyna bardzo, bardzo się rozchodzić na różne strony. I to widać wyraźnie już od wielu lat. No, 4 listopada Macron nie pozostawił żadnej wątpliwości, bo wcześniej to było przed rokiem. Od, od roku już właściwie to jest postanowione bo Macron się po, pogodził z Makrelą po wielu trudach, bo to trwała ta cała operacja dogadywania się dwa lata było spotkanie na koniec lata w sierpniu e, ubiegłego roku kiedy oni wreszcie doszli do takiego porozumienia jaki jest porządek że w tym tandemie francusko-niemieckim że jest dwoje przywódców jest, jest niemiecka Makrela, jest francuski Macron i oni są równoprawni i będą budowali wspólną gospodarkę francusko-niemiecką Unii Europejskiej i wspólną armię Unii Europejskiej, francusko-niemiecką. I zatem natychmiast na targach w Paryżu zostały podpisane ogromne kontrakty, zlecenia na budowę euro myśliwca nowej generacji piątej, na systemy przeciwrakietowe i różne inne lukratywne... No, drogie zlecenia badawczo-rozwojowe podpisane, no, ktoś podjął decyzję, no wiadomo kto. No, podjęto decyzję o budowie Euroarmii, to będzie trwało latami przez 5, 10, 15, 20 lat może i ten rozwój euroarmii z NATO będzie z konieczności trudny, prawda? Ale taką decyzję podjęto w Europie. Tego nikt nie mówi oficjalnie, ale to już po tych decyzjach, o których mówię, technicznych zakupów, uzbrojenia organizacyjnych na dole, organicznych, widać, że to istotnie coś takiego miało miejsce. A teraz, no, po roku, jest okrągła rocznica obalenia muru berlińskiego, no i z tej okazji Macron udzielił wywiadu szeroko rozpropagowanego we Francji, w Niemczech u nas była absolutna cisza na ten temat gdzie Macron wprost nazwał na to, jako no, to jest pacjent ze udarem mózgu to, to jest śmierć mózgowa, to nie działa bo Amerykanie nas nie pytają o to co robią w, w Azji Centralnej i w, na Bliskim Wschodzie, co nas dotyczy osobiście, bo miliony imigrantów z, z Afryki Północnej z Bliskiego Wschodu do nas docierają przez Turcję i Turcja na ten temat z nami negocjuje, stawia nas pod ścianą i wręcz szantażuje tymi milionami uchodźców, których ma u siebie dwa miliony i chce ich wpuścić, bo Erdogan używa takiego słownictwa, mówi wprost, dwa no, miliony czekają, jeżeli się nie dogadamy w polityce azylowej i paszportowej wejścia do Unii Europejskiej, no to oni po prostu będę musiał otworzyć bramy z nimi. I Macron na to się właśnie powołuje, że przecież kilka tygodni temu Trump z Erdoganem się dogadali i wykonali operacje na Kurdach wszyscy są szczęśliwi ale nikt nie pytał o zdanie ani Francja, ani Niemiec, ani Unii Europejskiej ani w ogóle nikogo tutaj w Europie tylko po prostu oni to zrobili i już ale wszyscy, zarówno Amerykanie jak i Turcy są członkami NATO więc to decyzje militarne o operacjach wojskowych przeprowadzanych w Syrii gdzie są obecne wojska ekspedycyjne, zarówno niemieckie, jak i francuskie, wewnątrz NATO, z ramienia NATO operujące, no wypadałoby się ich, ich co najmniej skonsultować, prawda? Skonsultować, już nie... tak. Kilka, na ostatnich tygodniach, ale już po interwencji, miało miejsce spotkanie generałów w Brukseli właśnie w siedzibie NATO i z tego, co się orientuję, nasza flanka wschodnia NATO przypominała non-stop, że zagrożenie płynie z Rosji. Francuzi i Niemcy jednym głosem sugerowali, żeby pomiędzy siły walczące wsadzić właśnie euroarmię. Chociaż ta euroarmia jeszcze nie istnieje. Chodziło po prostu o wybrane jednostki francuskie i niemieckie. Oczywiście Amerykanie się temu sprzeciwili, bo mogą bo nie leży im to, nie jest im to na rękę w całej tej sytuacji zastanawiam się tylko prędzej czy później bo nie, nie czy tylko prędzej czy później, w którym momencie yy, Turcja skieruje swoje oczy na sprawę cypryjską oni cały czas tam mają skierowane oczy i tam cały czas działają wydobywają nielegalnie ropę i dlatego im jest cypr potrzebny. To ja tylko przypomnę, północny Cypr, bodajże od lat 70 to jest y, państwo, nazwijmy to quasi-państwo, uznawane przez Turcję. Rosję jeszcze? Czy się pomyliłem? Tak. Chyba, przy... tu, chyba, Turcję, tak. może Rosję. Tak, że? tak. Tak. I nic, i nic więcej. Pomiędzy, y, pomiędzy obydwoma państwami są zasieki, ruiny, powiedzmy strefa niczyja. No ale to jest tak samo jak z, z Berlinem Zachodnim. to, to, to jest na, no, tylko Areburs zrobione, świadomie celowo i, i, i to jest taki wrzut, który czeka na odpowiedni moment, bo nim można szafować szachrować i można handlować wykonując tam, tam są bazy wojskowe Turcy wykonują odwierty nielegalne Unia Europejska się sprzeciwia temu, bo jest to absolutnie niedopuszczalne wedle konwencji międzynarodowych eksploatacja na szelfie, który nie należy do nich, bo to oni kradną ropę teraz Turcy mhm. w, w, w, wokół Cypru. I nie tylko tam przy brzegu tego swojego, załóżmy, Cypru, ale także wokół tego Cypru należącego do Unii Europejskiej. Wjechali tam, bo mają umowę między innymi... <grym> o wymianie i transporcie i tranzycie i o, o rurze, którą zbudowali razem z Izraelem. I to jest tajemnica, o której nikt nie wspomina, no, że Turcy są teraz nietykalni, bo mają wspólną rurę z Izrael Izraelitami. A Izrael z kolei ma wspólną ropę z Egiptem, którą posyła albo zaraz większy przesyłowość Gazu. No, są nietykalni, bo no, o nich nie tam nie wolno powiedzieć, prawda, bo to nieładnie, bo to jest, zaraz się podniesie um, straszny hałas. Antysamitych! Bo tutaj wzniecacie niepokoje religijne i etniczne, a my to tak ładnie sobie współpracujemy z muzułmanami z Turcji, prawda? To tak, taka przyjaźń jest, chociaż na ekranach to Erdogan jest absolutnie an izraelski taki, jakby się wściekł. No, to, to on by zjadł tego Netania chorzywcem. Podobnie Arabia Saudyjska, jeśli chodzi o oficjalne podejście. Ale no, szekle nie śmierdzą. Pekunian OLED, także jeżeli chodzi o, Jeżeli chodzi o gaz i ropę, to Turcja bardzo potrzebuje tych surowców energetycznych, bo ich nie ma, więc kupuje i od Rosjan i, od, i szuka każdej in, innej alternatywy. Więc jeżeli tylko taka powstaje, a jest, no na przykład na Morzu Śródziemnym tam są bardzo duże złoża gazu ziemnego, to są ogromne wręcz, no, ale dużą ich część no, ma w swoim władaniu przy swojej strefie brzegowej Izrael i między innymi to jest właśnie wielki, koszmarny problem, bo żeby w pełni to wyeksploatować, to trzeba zlikwidować Palestynę. No i to, tego też nikt nie mówi. Wprost. No, ale skoro, już, skoro już, przepraszam, skoro już weszliśmy na temat gazu, a mieliśmy, a zaczęliśmy też o Boliwii, to ja tylko wspomnę. Boliwia jest znana z dwóch przede wszystkim yy, zasobów, z, dwóch, z trzech właściwie zasobów naturalnych, z trzech rodzajów zasobów naturalnych, które posiada. Zasób pierwszy to jest gaz ziemny. To są drugie największe złoża w Ameryce Południowej, które rozlokowane są we yy, w zachodniej, tak? Nie, we wschodniej części kraju. To są konkretnie dystrykty Pando, Beni, Santa Cruz to jest taki najbardziej pragnący się oddzielić dystrykt i dystrykt Caria. One tak tworzą taki łuk, taki jakby księżyc na całej granicy z Brazylią i odrobinę jeszcze z Paragwajem. Z drugiej strony natomiast, od strony Andów leży wielka pustynia solna, Salar de Uyuni. Tam jest kilka pustyn solnych tak naprawdę, ale Salar de Uyuni należy w pełni do Boliwii. Ja, tak, ja popełniłem kiedyś, bodajże w maju napisałem o tym artykuł, właśnie poświęcony, to była analiza litu i Salarde de Uyuni to jest powiedzmy, to są największe znane nam złoża litu na świecie. że 70% cirka znanych zasobów. Co prawda nie jest, to, nie jest to lit takiej jakości, jak na przykład w chilejskim Salar de Atacama wymaga po prostu trochę większych środków celem obróbki, ale na pewno jest zyskowny. No, myślę, że fakt, że akcje Tesli podskoczyły w górę o około 60 dolarów w ciągu kilku dni od, od, od zamachu... Myślę, że jednak ma coś na rzeczy tutaj. No to w, m, trzeba by uzupełnić, że to m, m, są dodatkowe poszlaki, bardzo mocne, e, wskazujące w tym kierunku, bo to nie tylko e, kwestia daty wyrzucenia Moralesa i zamachu stanu e, z, z, z, z tym kontraktem unieważnionym. Chodziło. o te pretraktacje z niemieckim konsorcjum mają kilka ważnych podtekstów, bo to konsorcjum nie jest samo, ono, ono pracuje dla kogoś. No i Ten ktoś dopiero się pojawił post-factum na scenie właśnie w postaci pana Tesli, tej fabryki Tesla, pana Elona Muska. Bo jak tylko Morales został wywalony, to... Przypadkowo w Berlinie podpisano wielki miliardowy kontrakt na budowę megafabryki samochodów elektrycznych amerykańskich, Tesla, gdzie? W Brandenburgii, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Berlina. Czyli pod Berlinem będzie, będzie amerykańska fabryka samochodów produkująca kilkaset tysięcy sztuk rocznie no i no one wszystkie którą my sobie jako Polska ostrzyliśmy też ząb. tak, a tajemnica w tych samochodach elektrycznych polega na tym że ponad 60% ich cen to są baterie czyli to, to, to, a, ich, a ich najważniejszym komponentem jest lit właśnie, bo to są baterie litowo-jonowe z dodatkiem kobaltu ale są tam jeszcze inne, bo tam są litowo-cynkowe i podobne wiadomo, że musi być jakiś metal i ten łatwo wchodzący w reakcję chemicznej, to jest właśnie lit, dlaczego metal, no bo metal ma elektrony wolne, no więc wiadomo, że ta chemia, jeżeli mówimy o bateriach elektrycznych, to musi być chemia jakiegoś metalu miękkiego, kolorowego, który oddaje elektrony, prawda, więc to może być cynk, może być miedź, może być lit, może być co, może być aluminium może być nawet w związkach z siarką różne są próbowane, różne są opracowywane technologie, kilkadziesiąt patentów istnieje, można je technicznie wdrożyć, ten, który jest najbardziej popularny, teraz to są różne wersje tych baterii litowych i mózg ma swoje baterie na technologii Panasonica japońskiego, dlatego, że one mają dużą pojemność i wydajność, to jest ta wersja z, z kobaltem. Być może już zamierza wprowadzić nową technologię, bo Niemcy w ubiegłym roku postanowili, znaczy przeforsowali w Unii Europejskiej granty na kilkaset milionów euro na badania i rozwój technologii europejskich baterii do samochodów elektrycznych. Chodzi o pakiet tzw. elektromobilności europejskiej. I tu gro tych pieniędzy Pójdzie do firm oczywiście niemieckich Które przodują w technologii Bo mają wiodące własne technologie Bosch, Siemens I tam parę jeszcze firm niemieckich To jest właśnie ta fabryka baterii Która operowała w Boliwii Mają własne technologie niemieckie Więc te, te, te granty Europejskie oczywiście pójdą do firm, które mają i mogą rozwinąć i wdrożyć własną technologię. Czyli już wiadomo, że europejskie baterie do samochodów elektrycznych będą budowane u nas, czyli w Unii Europejskiej. To jest ekonomicznie i politycznie bardzo dobra decyzja, no bo, no bo to jest najważniejszy komponent tych samochodów. tak? Mhm. Więc mamy własną technologię, czyli możemy cały łańcuch wartości dodanej opanować w Unii Europejskiej, będziemy sami sobie produkować, sami będziemy je używać, no i będziemy je eksportować na cały świat, prawda? No i to jest wedle tego pomysłu, przyjeżdża do Europy Elon Musk, dlaczego amerykańska fabryka będzie budowana w Europie? No bo to jest najbardziej obiecujący rynek poza chińskim, gdzie mózg w Szanghaju już buduje największą swoją fabrykę, która ma za kilka lat osiągnąć wydajność miliona sztuk rocznie, potężna, mhm. ogromna... I, o, za, za, no oczywiście na w, w, w wersji chałupniczej No ale kilkadziesiąt tysięcy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy sztuk rocznie wyjeżdża To już jest To jest w porównaniu do tego co mózg robi w Ameryce To jest dużo Bo on tam raptem w porywach ma 80-100 tysięcy sztuk Produkcji światowej a Chiny z kolei to ogromny rynek, jest, ogromna, jest ogromny popyt na auto elektryczne. Są one częściowo subsydiowane przez rząd. Nie powiem już, jak skali te słowy. A co najważniejsze, tylko tu jest teraz, znowu wchodzimy w problem globalny, w globalny problem światowy. Pada, pada mimo wszystko ten popyt w samochodówce. W tym momencie jest on ciągnięty jeszcze siłą rozpędu przez y, głównie samochody specjalistyczne, czyli na przykład firy, wany. Natomiast na osobowkach już, już ten szczyt był i już się nam zaczynają spadki. No więc patrzymy na koszty, więc są fuzje mega firm mamy tę wielką fuzję pan europejską, amerykańską, Fiata z Chryslerem i Renault. To, to jest wiadomość z ostatnich dni. To wszystko ma wspólny mianownik. To nie jest przypadek, że w listopadzie ogłoszono fuzję Renault z Chryslerem i, jednocze... I to była błyskawiczna operacja, bo pojawił się artykuł w Wall Street Journal, a dwa dni później w, w, w polskich fabrykach należących do kilku koncernów działali już inżynierowie public relations, którzy mieli przygotowane już materiały informujące załogi, że nie będzie zwolnień grupowych. No ja przepraszam bardzo, to takich cudów nie ma w zarządach korporacji, że oni już dwa dni po ogłoszeniu zamiaru fuzji, w, w, w Paryżu już są tutaj i wiedzą jak ją, jak ją, jakie będą redukcje personelu bo to są trzy piętra niżej aha, to z tego wynika wniosek w mojej czytance z, z, z artykułów powszechnie dostępnych no, że oni te fuzje mieli już dogadaną miesiące wstecz i w, artykuł Wall Street Journal to nie jest gazeta europejska bo fuzja była wprawdzie w Paryżu Przeprowadzona, ale informacja na ten temat była opublikowana w Nowym Jorku. No to nam coś mówi, że mózg tej operacji był po drugiej stronie Atlantyku. I dopiero. Kto wiedział, ten wiedział, kto wiedział, ten się załapał na jadący pociąg. I to zostało przeprowadzone błyskawicznie, na dolne szczeble poszły już gotowe instrukcje i ludzie byli już przygotowani i wszystko przeprowadzili w stanie, że tak powiem, na stuprocentowym i już wszystko wiadomo? Dwa dni, trzy dni minęły, już wszystko jest pozamiatane, tylko Komisja Europejska się odezwała. No ale przecież jeszcze do nas się nikt nie zgłosił, czy taka fuzja w ogóle jest możliwa, bo Urząd Antymonopolowy musi, musi dać zgodę, bo to jest, to, to, to, to jest nie tylko fuzja pan-europejska między firmami naszego kontynentu, ale wręcz światowa. Czyli musimy tutaj uda dać odpowiednie zgody. Ale możemy być pewni, że jeżeli na tym poziomie zapadła decyzja i zaraz potem, tydzień, dwa tygodnie później Elon Musk przyjechał do Belnia podpisać kontrakt miliardowy na budowę fabryki, to on też był przygotowany miesiące wcześniej, prawda? I jeszcze jedno trzeba wspomnieć, że Elon Musk jeszcze nie wygnorował żadnego zysku w tej firmie swojej, bo Tesla jedzie na, cały czas na stratach, czyli i co? Czyli jest finansowana przez banki. Więc jeżeli on kolejne miliardy buduje fabrykę w Szanghaju i jeszcze jedną wielką mega fabrykę w Europie, no to banki muszą go sfinansować. I jakie on dokumenty w tych bankach przedstawia? Biznesplan, pierwszy feasibility study, drugi biznesplan i trzecie analiza zagrożeń złota. Gdzie są punkty zapalne, co się może przewrócić, bo my tu dajemy swoje pieniądze i pokaż pan, zdejmuje pan gacie pokaż pan. Wszystko, jak to wygląda naprawdę Bo my tu nie żartujemy z tymi pieniędzmi No i Elon Musk Oczywiście wszystkie dokumenty Myk na stół I pan bankier patrzy, no ile tutaj no 5 miliardów, aha, okej, okay, dobra Przestudiowaliśmy wszystkie plany Wiadomo, gdzie są zagrożenia Gdzie jest największy problem? Dostawy baterii i konstrukcja Jeszcze nie istnieje Dopiero ta firma niemiecka chce produkować Ale straciła bo miała mieć wyłączność w Boliwii miała sama wydobywać, rafinować i, i dostarczać te, te komponenty do, do Niemiec, żeby tu baterie tworzyć no, ale... w połączeniu z y, odpowiednikami rządowymi boliwijskimi które miały, tymi państwowymi które... no joint venture mieli powołać ale ten, ten ten joint venture Morales po prostu przewrócił no i on przewrócił i tydzień później jego przewrócono mhm a jak już mówimy o gigafabrykach Tesli, to tylko przypomnę, są trzy. Jedna jest w Stanach Pierwsza jest w Stanach Zjednoczonych, która leży przy amerykańskich złożach litu. Druga jest w Szanghaju, która no, Chiny to jest większość, to jest po prostu gigantyczna moc przerobowa dla litu i główny producent baterii na cały świat. Trzecia właśnie powstanie w Niemczech, gdzie będą baterie produkowane z boliwiskiego litu, Chyba w Australii jeszcze produkują. Australia tak. Też ma złoża. Rio tak, Tinto. Też ma złoża. Rio Tinto. głównym dostawcą. Tam jest cała tablica Mendelejewa. To jest też potężny kontynent, więc... Więc mm. <głos> tam można znaleźć wszystko. Od węgla przez uran do... Absolutnie. Metale ziem rzadkich. No Bo... właśnie, skoro, skoro już grzebiemy w ziemi, no to pogrzebmy dalej w Boliwii. E, gaz ziemny. W tej wschodniej części kraju mamy drugie co do wielkości w Ameryce Południowej złoża gazu ziemnego. Tutaj podobnie Morales przez kilka lat podczas swojej pierwszej i drugiej kadencji zakończył umowy zawarte z poprzednimi rządami. Przepraszam, zawarte przez poprzednie rządy. Rząd Boliwii został pozwany odszkodowania z tych odszkodowań wypłacił bodajże 1 czwartą w rezultacie wyroków. Natomiast no, cały czas mówimy o biednym kraju, który musiał zapłacić bodajże łącznie z 2 miliardy dolarów, gdzie to stanowiło kilka dobrych procent jego PKB. No i podobna sytuacja miała też miejsce w ostatniej dekadzie z kanadyjską firmą, która miała kontrakt na wydobywanie srebra w, w Poliwii. No i podobna sytuacja, czyli kontrakt został zerwany. Wielki pozew, odszkodowanie wartości części, powiedzmy, którą kanadyjska, kanadyjska firma wydobywcza chciała. Sprawa powiedzmy zamknięta, więc teoretycznie dla Big Money Morales był niewygodny krok po kroku. No, on znacjonalizował te najważniejsze surowce i źródła potencjalnego dochodu i dobrobytu. No, po prostu przejął, bo każde państwo jest swoim suwerennym gospodarzem więc te kopaliny jeżeli te zasoby są znacjonalizowane, przypomnę o nacjonalizacji kanału Sueskiego, na tej samej zasadzie i też był zamach stanów w efekcie prawda, przeprowadzony więc tutaj to, to, to, to nie jest wyjątkowy przypadek z Moralesem, to jest kolejny w serii właściwie typowy, standardowy no ale patrząc od jego strony jak on patrzy na tych swoich Indian biednych braci no to ich głównym źródłem ewentualnych zysków w przyszłości, żeby jakoś się znaleźć w tej wymianie międzynarodowej no to są właśnie te kopaliny, które Boliwia posiada prawda? Więc jeżeli zbuduje koncerny narodowe utrzymując w swoich rękach Prawa do wydobycia i organizujące koncesyjnie przy współpracy tam z zagranicznymi kontrahentami wydzielone części, no to wtedy ten naród maksymalizuje swoje dochody, no bo w każdym scenariuszu. Ma udział w tym przerobie, prawda, w dalszej produkcji Utrzymuje nad tym kontrolę Natomiast jeżeli jeden raz sprzeda koncesję na wydobycie swoich kopalin no To jest absolutnie bezradny Dostaje jednorazowo zastrzeg kapitału i koniec no bo, bo właściciel przychodzi i mówi Proszę pana, ale to pod to jest moje Ja robię z tym, co chcę Przerabiam albo nie przerabiam, dyktuję ceny takie, śmakie, owakie Jakie mi się podobają więc no, ludzie na, na powierzchni stają się niewolnikami we własnym kraju No bo ten potentat, który przyjdzie, zbuduje fabryki przerabiające dobrobyt, który jest pod ich nogami No ich zatrudnia, daje im zatrudnienie, prawda, płaci i tak dalej Ale oni są od niego zależni, bo są jego sługami We własnym domu są od niego zależni A jeżeli są współwłaścicielami tej koncesji, no to są współwłaścicielami jednocześnie tej fabryki czyli zachowują swoją podmiotowość, więc mamy wybór dwóch dróg, albo sprzedajemy się i stajemy się niewolnikami we własnym kraju, albo będziemy godnie żyli, być może trochę biedniej ale ciągle będziemy właścicielami i to jest ta droga socjalisty paradoks polega na tym, że socjalista myśli w sposób wolnorynkowy bo chce swoich Indian uwłaszczyć przez państwo, przez organy państwa. A jeżeli by się zgodził na, na operację, na dyktat firm ponadnarodowych, no to jednorazowo by sprzedał koncesję i do widzenia. I, I już więcej nic pan tu nie ma do gadania. I pańscy Indianie. To, to, to widać ten wielki kontrast, prawda? Bo socjalista wprowadza reguły rynkowe. I chce uwłaszczyć swój naród. Czyżbyśmy zatem mieli do czynienia z dobrym socjalistą, co trochę brzmi jak oksymoron, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia polskie, ale... No to są różne odcienie. Tu akurat, tu nie chodzi o sam socjalizm i tam Lenina i tym podobne pierdoły. To nie, nic nie ma nic wspólnego. Chodzi o e, ideę e, tak zwanego akcjonariatu pracowniczego i to w, no, w początkowym etapie 100 lat temu, kiedy socjalizm się narodził i był modny to ta akurat gałąź e, ruchu e, socjaldemokracji on był, ona była dużo bardziej żywa niż e, wersja komunistyczna bo robotnicy, którzy się zrzeszali w te koła samorządowe oni wiedzieli, że pracują dla siebie że, że budują fabryki tak wspólnotowe, że to, to, to mają samorząd i tak dalej, ale każdy jest współwłaścicielem, ale komuniści mieli inny pomysł. Jakie korporacje, współwłaścicieli, jakieś samorządowe kasy pożyczkowe, skoki i tak dalej? Nie! My zrobimy kołchoz, to państwo będzie właścicielem wszystkiego, a robotnicy będą tylko u nas pracowali. I między tymi dwoma modelami istnieje ogromna przepaść gatunkowa i przede wszystkim moralna, organizacyjna, bo to są dwa światy, a zostały zlepione świadomie przez komunistów w jedno. Oni mówią, tak, ruch socjalistyczny, socjaldemokracja to jest to samo. My to jesteśmy awangardą w ogóle tego ruchu lewicowego. I z biegiem lat przejęli to wszystko i przez swoją propagandę i e, mówią, że socjalizm to jest taka ubóższa forma komunizmu. No, ale organicznie rzecz biorąc, jakby spojrzeć na tę historię, to ten ruch korporacyjny, e, socjaldemokratyczny, e, on nie umarł, on został świadomie zmarginalizowany. To, co zrobił Morales i jemu podobni, to jest właśnie ten odłam socjalistów. Tak naprawdę socjaldemokratów, którzy używają instrumentów państwa do budowania samorządów pracowniczych. I to jest nic innego jak pracowniczy program kapitałowy. To, co teraz prowadza Morawiecki. To jest to samo pod inną nazwą. Idea jest bardzo stara, ma ponad 100 lat i była bardzo żywa, zwłaszcza w Polsce międzywojennej i zbudowała wiele fabryk kapitału takiego rodzinnego, średniej klasy właśnie na tej zasadzie, że robotnicy byli akcjonariuszami swoich firm. To nie jest prawda, że robotnicy są skazani na to, żeby, żeby być wyłącznie pracownikami najemnymi. Nie, potrafią być także świadomymi właścicielami i doświadczenia z Polski międzywojennej to potwierdzają, bo oni inwestowali własną pracę i własne oszczędności w te firmy, i one działały na rynku. Przykładem jest na przykład, ja przyjeżdżam często niedaleko. Teraz tam budują osiedla dla młodych rodzin, prawda? Firmy giełdowe stawiają betonowe bloki. Fabryka Ursusa to było pięciu biznesmenów. Czy nie, siedmiu? Główna ulica, przy którą jeżdżą teraz autobusy obsypane błotem, bo tam cały czas robią wykopy i tak dalej, nazywa się Posak Siedmiu Panien. Dlaczego? Bo to było siedmiu takich przemysłowców no, ni średniej, niższej klasy, którzy mieli majątek, między innymi ziemski, włożyli do tej swojej spółki, zaczęli budować maszyny rolnicze, parowe i inne tam, bo była, było na to zapotrzebowanie ich akcjonariat, no to to był kapitał rodzinny plus składki właśnie tych robotników to działało i zostało po wojnie rozbudowane, komuniści zrobili z tego ogromny kombinat, ale on technicznie działał i był, miał formę organizacyjną i, i budowali tam nie tylko traktory wojenne, ale też czołgi na potrzeby wojny 1939 roku co mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę i te tradycje pozostały po wojnie i w tych samych zresztą budynkach, w tajnych tam oddziałach robili czołgi po wojnie. No. Mm. Posach siedmiu panien. Sama nazwa mówi wiele na temat tej historii, że to, była, to był biedny kapitalizm. To nie, to nie byli ludzie, którzy poszli do banku po ogromne kredyty. Oni włożyli tam osobisty majątek i zaczynali od małego. A z kim? No zdarzy no. mi się historia z nowym groszem, natomiast w drugiej RP pamiętam rzeczywiście, znaczy nie z, nie z własnego doświadczenia oczywiście ze zdjęć yy, pamiętam, yy, że załogi fabryczne, czy ludzie na przykład mieszkający na, na którejś dzielnicy yy, potrafili dokonać to, to źle zabrzmieć, czynu społecznego, czyli zbierali pieniądze po to, żeby te pieniądze przekazać wojsku i za wojsko za te pieniądze miało na przykład ufundowane działko przeciwpracownicze albo czołg. No tak, to była ogromna akcja. Tak, ta, taki od, piękny, oddolny w pewien sposób też patriotyzm. Natomiast dzisiaj, skoro już mówimy o kapitale pracowniczym, o przekazywaniu akcji pracownikom, to nie... Powiedzmy nazwałbym to poradą konsumencką. Jeżeli twoja firma chce zrobić cię akcjonariuszem, przejrzyj dokładnie prostek. No tak, jest niejeden diabeł pogrzebany, także... Tam nie jedna mina może być, nie jedna mina. Może to, być, może to być strzał życia, albo zupełnie na odwrót. No może być strzał śmierci, tak. Złoto. To, to jeszcze może na szybko... Wróćmy do Boliwii. Co mamy teraz? Czyli aktualnie Evo Morales siedzi w Meksyku. Nie wiadomo, co z nim będzie. Zakładam, że rząd meksykański w pewnym momencie będzie zmuszony go wydać do La Paz. Y... Dramatis personę z łacińskiego, które w tym momencie mamy w Boliwii, to Luis Fernando Camacho, pochodzący z separatystycznego regionu Santa Cruz. To jest ultrachrześcijański konserwatysta, członek faszystowskiej grupy paramilitarnej, no, producentujący rasistowską przemoc. Przynajmniej się to no, wiadujemy z No to wiadomo, że to jest ten, ten, ten rytm, rytm nie, kolegów dyktatorów w, w czarnych mundurach. No to... Mhm tam są tylko dwie klasy. No. Albo ss albo komuniści, socjaliści. I to, to się tylko obraca w tym uniwersum, prawda? trochę w lewo, trochę w prawo. Więc albo rządy konserwatywnych, konserwatywnych katolików prawda? w mundurach wojskowych, którzy wszyscy są z, z Opus dei, albo z, z jezuitami, prawda? bo wiadomo, że tam jest ich centrum. Notabene pan obecny papież Franciszek właśnie z tego kręgu pochodzi nieprzypadkowo, warto sprawdzić jego życiorys, gdzie on się wychował prawda? jako biskup z kim się opiekował z kim się kolegował, z jakimi generałami no to już mamy pełny obraz tak? no i druga no to jest kontra do tego no czyli rewolucjoniści którzy się z tym porządkiem tak zwanym konserwatywnym, ultrakonserwatywnym tak naprawdę. No, nie identyfikują i, no, i nie mogą z tym żyć i muszą wszystkich wyrżnąć, bo inaczej przecież zburzyć, spalić wszystkie kościoły, zabić wszystkich tak. księży i zakonnice. Wtedy będzie dopiero porządek. No i to jest ten, to, to jest ten <zapata>, zapata, prawda? Mamy dwie skrajności. No i, i w, ty, w tych skrajnościach ktoś z zewnątrz, prawda, raz napuszcza jednych, raz napuszcza drugich. No, oni doskonale między sobą przecież walczą, także po co im przeszkadzać, jak, jak mamy swoją robotę wykonaną. Tak. E, tutaj, jeżeli mówimy właśnie o skrajnościach, to e, przyjacielem i takim, powiedzmy, częściowo nazywanym ojcem chrzestnym, może bardziej pociągającym za sznurki szaną eminencją, stojącą za panem Camacho, jest pan Branko Marino -Dyicz. To jest bardzo wielki posiadacz ziemski w Boliwii, którego część rząd, y, lo, y, terenu została znacjonalizowana przez rząd Ewa Moralesa. No i żeby było ciekawiej, pan jest Chorwatem. On nie jest natywny, tak jak świadczy jego nazwisko tutaj oczywiście. E, natomiast można się dokopać do jego albo jego, nie, przepraszam, jego rodziców raczej e, udziału e, u Ustaszy, u Staszów. No, mają podobny korzeń, prawda, i wspólne kontakty w Berlinie, także tak. no, budowa fabryki w Brandenburgi no, ma liczne, organiczne związki historyczne. No, nie, fabryki Mercedesa przecież były przed II wojną światową w Ameryce Południowej także. I, i Daimler był jednym z, z poważnych inwestorów na tym kontynencie. Nie Nieprzypadkowo, bo te jego jego zasoby przetrwały do dziś dnia. Tamże w postaci budynków, fabryk, hoteli. I jako interesy rodzinne czasami, jako spółki akcyjne, funkcjonują do dziś, po dziś dzień. Więc no, to nie jest tak, że ci generałowie nagle zniknęli i pod ziemię się zapadli. Oni oni działają organicznie w biznesie, w gospodarce w, w polityce no i także działają przecież w, w wojsku, no w mundurach jak, bo to jest ich naj, najbardziej ulubione zajęcie tak no i na koniec jeszcze znalazłem taką perełkę to już y, samozadeklarowana nowa pani prezydent Boliwii, pani Janine Anez Chavez y, która cytuje: marzy o Boliwii Wolnej od rytów satanistycznych. Miasto nie jest dla Indian. Niech wracają w góry albo do Chaco. Chaco to znaczy Pueblo. Więc myślę, że to już mówi samo za siebie. Aktualnie w Boliwii mamy spore kolumny Indian ciągnące na manifestacje do miast. Na drogach mamy barykady próbujące ich powstrzymać. W miastach mamy manifestacje rdzennej ludności. Z drugiej strony policja e, pałuje tych manifestantów, więc mamy do czynienia po prostu z piękną eskalacją. W związku z tym moje pytanie. Będzie interwencja państw ościennych? Czy nie, raczej mamy liczyć na długotrwałą wojnę domową? Nie, myślę, że to się rozejdzie z, z, z naturalnych powodów rozczarowania, bo no żyć trzeba. Tak? Indianie też i gniew także ma ograniczony zakres. Jak będą głodni, na no to każdy, kto im przyniesie bułkę, będzie mile widziany, prawda? Więc no, to, to gniew jest zrozumiały, rozczarowanie po zamachu jest także autentyczne, bo te manifestacje z powodu podwyżek cen i różnych niedogodności są oryginalne, prawdziwe, uzasadnione, ale tym bardziej jest uzasadniony ten organiczny pochód Indian do stolicy teraz, bo oni wiedzą, że dokonano zamachu stanu, są tego świadomi i jest to im bardzo nie, nie na rękę, bo w, no, bo zarządami generałów wiedzą, co stoi. Jest zamordyzm, jest tajna policja, no i jeszcze gorsze warunki życia niż obecnie. Więc to. to, to, to, to mają, mają powody, dla których są niezadowoleni i chcą go, to wyrazić. Ale czy będą skuteczni? No, historia pokazała na kontynencie południowoamerykańskim, że te kontrewolucje, różne tam pucze, zamachy i tak dalej, zawsze kończyły się stabilną dyktaturą. Zawsze. Nieodmiennie. Znaczy na ostatku zawsze zwyciężał karabin. No to taki, taki porządek, czasami w sposób jawny, tak? a czasami w sposób ukryty, no, że trzeba było go trochę schować prawda, do, do koszar, no to wtedy formowano rząd demokratyczny prawda, i był rząd postępu narodowego i zgody i tańce na ulicach i wszyscy się cieszyli, prawda? No i była demokracja, jakie 20 lat trwała. No ale potem ten okres dobrego prosperity się kończył, no i był kryzys gospodarczy, no i trzeba było wziąć znowu za mordę, no bo przecież Indianie, jak tańczą na ulicach, zaczynają protestować, no trzeba ich zagonić do roboty. Mhm. I w całej tej sytuacji, tak zwyczajnie, po ludzku, tylko zwykłych ludzi szkoda. To ja znam ich z ulicy. Bo ci muzycy, którzy na ulicach miast, między innymi w Warszawie, występowali, to oni nie byli wcale z Peru, tylko z Boliwii. Jak mm. ktoś z nimi porozmawiał, to się dowiedział. No, mają rysy twarzy podobne do Moralesa, więc no. I dla mnie są sympatyczni, no bo na, na rynku Starego Miasta grali. I chyba nadal tam spacerują. Z czarnymi włosami, prawda, długimi, takimi, często zaplecionymi w warkocz z takimi dziwnymi, kolorowymi kapelusikami, prawda, no i grają na tych, tych, tych swoich tam fujarkach i bębenkach i, i to jest sympatyczne i to oni są często bardzo utalentowani e, i rozgarnięci, można z nimi pogadać, dowiedzieć się różnych rzeczy, no, no, to są tak samo ludzie, jak każdy, każdy inni, no po prostu są Indianami, no ale są dumni, mają swoją historię tysiącletnią, nie wzięli się znikąd, mają własną, własne zwyczaje, muzykę, także dosyć przyjemną, bo w wersji tej disco polo przecież wydawana jest na płytach, no. Mhm. Także no, no cóż, no, patrzę na nich z sympatią i jest mi żal, że no, że muszą cierpieć, no ale to nie jest tylko ich przypadłość, no bo ludzie, miliardy ludzi na świecie cierpią cały czas. Miliony są w tych tak zwanych uchodźców, migrantów ekonomicznych różnych wpuszczane do Europy. Oni tu przyjeżdżają przecież nie dlatego, że, że mieli taki pomysł na wycieczkę, tylko po prostu szukają lepszego życia. Czyli, że tam gdzie, gdzie byli dotychczas są nieszczęśliwi Przykład na naszych ulicach, no to, to jest efekt to, to, to nie jest obraz szczęścia, prawda? To jest efekt wielkiego nieszczęścia, rozpaczy i, i desperacji Kolorowi na naszych ulicach są tego objawem. Są symptomem te, te, te, toczącej świat choroby. No a kto jest temu winien, no to ja nie jestem w stanie od razu tak przedstawić diagnozy w takiej no, krótkiej rozmowie, bo tutaj wielu jest winowajców. Ale no, taki jest efekt, prawda? Więc no możemy... No jesteśmy... mhm. Możemy nad tym załamywać ręce, możemy się rozpłakać, możemy współczuć, możemy coś też sensownego zrobić dla mnie sensowne jest przede wszystkim pierwszy krok rozeznania sytuacji, zrozumienia mechaniki tego, logiki tych wydarzeń, co się naprawdę dzieje że jak Elon Musk który jest gołodupcem, bo on wszystko ma na kredyt buduje kolejne megafabryki to ma jakieś efekty że tak powiem geopolityczne biznesowe w rozmiarze światowym. Coś, ktoś za nim tam jeszcze stoi, bo ktoś wymyślił te samochody elektryczne, prawda? Na masową skalę. On się tylko w tym... celu. On się tylko w tym... No, to już dużo na ten temat mówić, ale on się tylko w to wpisuje, bo on korzysta z tego pomysłu. Tak samo jak 5G, prawda? Że on wpadł na pomysł a, to sieć satelitów zbudujemy, 5 tysięcy będzie latało wokół Ziemi, tak? Przecież to jest też na kredyt. Skąd facet wie, że to będzie zyskowne, tak? No to będą potrzebne, internet, z satelity będzie użyteczny, ktoś za niego zapłaci. No, no skąd on ma taką wiedzę? No mi takich rzeczy nikt nie mówi. A on ma taką wiedzę, wystarczającą pewność na tyle, że dostanie na to miliardowy kredyt, to zbuduje, bo to już lata nad naszymi głowami, tak? Podobnie z tymi samochodami. Miliardy poszły na te kredyty, już budują fabrykę z makrelą tam pod Berlinem. No to, to no, przypomnę, jeszcze raz powtórzę. Feasibility study, biznes plan, no i analiza zagrożeń. Gdzie to jest? No, to już nie dla nas. Te dokumenty są, wie pan, w Sejfie, bo tu prezes musiał przeczytać i skonsultował z jego doradcami, no i podjęliśmy taką decyzję. No i to jest efekt właśnie, widzimy, że podjęto decyzję, podpisano kontrakt i jest pięknie No ale ktoś taką decyzję na podstawie jakichś wiarygodnych informacji musiał podjąć No i skoro tak zrobił, a to się przypadkowo zbiegło z dymisją Moralesa To to jakoś mi się kojarzy, no cholera, on w tym biznesplanie chyba występował jako jeden z zagrożeń No to tak wynika z harmonogramu czasowego, tak? Czyli musiała przyczynić się do tego każąca ręka sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości wspólnocnej części kontynentu. Ja nie, nie wiem. No. Nie podejrzewam, aby Elon Musk był na tyle inteligentny, sprawny i zdolny, żeby coś takiego zamówić i przeprowadzić. To wygląda na to, że ktoś biznesplan przeczytał, mówi, o, ten czynnik zagrożenia koledzy tutaj z tej wyspecjalizowanej firmy, no to musicie usunąć, bo inaczej to biznesplan szlak trafi, tak? No. no tak, no, tak to się robi na tym szczeblu. No i zadzwonił czerwony telefon, no a później to wydarzenia się posypały, no. Tak, błyskawicznie. Coś, no. Myślę, że tematu tak naprawdę byśmy nigdy nie wyczerpali, ale powoli nam się kończy czas no, chyba się już skończył, ale to już tak <głos> ale dobrze się <głos> rozmawia będą następne także proszę się nie lękać, wszystko jest ok ja to muszę tylko usystematyzować ogładzić tego, tego, zrobię edycję no i niedługo to się pojawi na witrynie tak, to ja tylko słowem zakończenia dodam, że Zapraszamy serdecznie na witryny tutaj obydwu stron, czyli zezoro.blogspot.com Poprawny adres? Jak najbardziej! Jak najbardziej. I www.bogaty.men Mielenie ze... Za... Tak? Słucham, słucham. Mielenie ze zorem na bogato! Mielenie ze zorem na bogato, a jakże inaczej. No i. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.